Witajcie w 30 już odcinku Ośmiu Gatek. Dzisiaj będzie o zmianach, które dotyczą tego podcastu. Będzie również parę informacji o budkach telefonicznych, a na sam koniec o jedzeniu, przez które jesteśmy bardziej nerwowi niż zwykle. Zapraszam! Na początek parę informacji o zmianach. Jak widzicie, podcast już ma 30 odcinków. Jest to mały, naprawdę bardzo mały, ale zawsze jakiś y, sukces. I w związku z tym audycje teraz przechodzą totalną renowację. Będą pojawiały się na iTunesie o godzinie 7 rano, żeby dało się na przykład słuchać w drodze do pracy. Ale na Facebooku linki będą się pojawiały według starej metody, czyli... Gdzieś pod wieczór około godziny 18.00-19.00 i tak to będzie wyglądać. Oprócz tego nic z większych zmian na teraz się nie szykuje, ale to oczywiście będzie się zmieniać. Drugim naszym tematem są budki telefoniczne. Pewnie zauważyliście, jeżeli chodzicie dużo po dworze, że już tych miejsc jest coraz mniej. Chodzi mi o te takie budki. Kiedyś chyba w Polsce nie było, albo bardzo mało wrzucanych na monetę, że się wrzucało monety i dzwoniło. Bardziej popularne były w Londynie. U nas raczej były na karty telefoniczne. Sam pamiętam, jak w dzieciństwie było nawet modne kolekcjonowanie takich kart. Obecnie te budki znikają. W 2000 roku w Polsce było 95 tysięcy budek telefonicznych. Obecnie jest takich mm, urządzeń 13 tysięcy, czyli liczba ta dosyć znacznie spadła, ale tak naprawdę w najbliższym czasie zostanie zlikwidowane kolejne 5 tysięcy, czyli pozostanie już tylko 8 tysięcy w całej Polsce. Oczywiście tutaj Orange, no bo kiedyś mieliśmy do czynienia z telekomunikacją polską, obecnie telekomunikacja polska to jakby Orange i to właśnie ona zarządza Tymi budkami. Z takich jeszcze informacji w 1999 roku, w telekomunikacji polskiej jeszcze wtedy, budki przynosiły zysku aż 400 milionów złotych. W 2006 już 70 milionów, a w 2011 tylko 11 milionów. Obecnie nie są podawane do wiedzy publicznej takie statystyki, ale możemy się tylko domyślać, że to są już naprawdę bardzo niskie kwoty, jeżeli firma decyduje się na likwidację kolejnych budek. Na koniec informacja dla wszystkich osób, które się często stresują, denerwują, czyli produkty, które można włączyć do swojego menu, żeby w pewnym stopniu przynajmniej wyeliminować czynniki stresujące. Po pierwsze, na pewno powin powinniśmy zaopatrzyć się w naszej diecie w ryby, ponieważ według badań dzieci, które w dzieciństwie jadły ryby, potem w późniejszym życiu były mniej agresywne, mniej powiedzmy skłonne do zachowań przestępczych. Tam akurat to dotyczyło bodajże, yy, że nie figurowali w policyjnych kartotekach takie osoby. Oprócz ryb, no bo wiadomo, najlepsze są jeszcze te takie tłuste czyli tuńczyk, śleć, makrela, łosoś oprócz ryb powinniśmy oczywiście pamiętać o magnezie. Teraz jest reklamowanych dużo środków z magnezem, ale to nie tylko to, bo pamiętajmy o tym, że magnez znajduje się w naturalnych składnikach m.in. w kaszy gryczanej, w suchych nasionach roślin strączkowych, ale także w zielonych warzywach. Dużo magnezu znajdziemy również w gorzkiej czekoladzie, czyli akurat tej słodkiej Niejako po trochu przyjemności nie powinniśmy sobie odmawiać. Trzecim sposobem, to omawianym tutaj, jest kortyzol. Co to właściwie jest? Jest to hormon, który wydziela się w naszym organizmie, kiedy mamy do czynienia z sytuacją stresującą. Jego działanie też bywa w pewnym dużym stopniu destrukcyjne. Między innymi przyczynia się do obniżenia ilości witaminy C w organizmie. No i to jest oczywiście dla nas szkodliwe. W trakcie takiego zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C, czyli w sytuacjach w trakcie takiego permanentnego stresu, zwiększa się nasze zapotrzebowanie na witaminę C aż czterokrotnie. To jest naprawdę dużo. A jak możemy uzupełnić tą witaminę? Pamiętajmy o takich owocach i warzywach jak dzika róża. Pamiętajmy o brokułach, bo dziwo, w brokułach też mamy bardzo dużo witaminy C. Możemy ją też szukać w czarnych porzeczkach, natkach pietruszki, a nawet w papryce. Pamiętajmy tylko, że gdy się stresujemy, zamiast sięgać po batona z czekoladą, czekolady, lody, to lepiej po prostu sięgnąć po warzywa i owoce, uzupełnić witaminę C i mieć siły do zmierzenia się z naszym problemem. Dzięki to na tyle w 30 odcinku. Pamiętajcie o tym, że jutro o siódmej audycja do usłyszenia w iTunes, a wieczorem link do niej na Facebooku. Dzięki za uwagę.